Psalm 119 Czytajmy od 89 wiersza Panie Słowo Twoje trwa na wieki Niewzruszone jak niebiosa Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie Ugruntowałeś ziemię i stoi Według praw Twoich istnieje dotąd Bo wszystko służy Tobie Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem. Wybaw mnie, bo szukam przykazań Twoich. We wcześniejszych kilku wierszach Dawid rozpaczał z powodu słabości ludzi, z powodu niegodziwości ludzi, z powodu tej zmienności ludzkiego serca. Natomiast w tych wierszach odwraca niejako swoje oczy od człowieka i patrzy na Boga i Jego Słowo. Jakaż różnica? Kiedy patrzymy na siebie samych, kiedy patrzymy na ludzi wokół, patrzymy na ten świat, dostrzegamy tyle niedoskonałości, tyle niestabilności. Jednego dnia człowiek wydaje się być gorliwy i chętny i gotowy i taki stoi mocno. Zmienia się, zmieniają się okoliczności, przychodzi pokusa, przychodzi jakaś presja na człowieka, Człowiek się zmienia. Jednego dnia mówił co innego, dzisiaj już co innego. Stał na innym stanowisku, dzisiaj już stoi na innym. W człowieku nie ma stabilności. Jednego dnia jego usta są pełne chwały, uwielbienia, błogosławieństwa, a drugiego dnia wybuchają gniewem, kłótliwością, takimiś docinkami, przykrymi słowami. Patrząc na człowieka i na to, co człowiek zdziałał w tym świecie, ogarnia nas czarną rozpacz. Jak byłem młodszy, to wydawało mi się, wiecie, że życie może być piękne. Takie miałem wyobrażenie. Że może być piękne, że jakoś owszem, gdzieś tam są jakieś wojny, gdzieś tam jest jakaś niesprawiedliwość, ale przecież ja, no ja mogę żyć inaczej, moje życie może być inne. I człowiek młody żyje w takiej fantazji, takiego świata, który wydaje mu się, że jak się będzie dobrze starał, jak, że jak będzie tak chciał dobrze, no to będzie dobrze. I iluż to lekcji potrzebowałem się nauczyć, iluż to razy musiałem się wywrócić żeby przekonać się, że ani ja i moje starania, ani otaczający mnie ludzie nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś prawdziwie dobrego, czegoś prawdziwie pięknego, czegoś, co dawałoby nam prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast gdy patrzymy, gdy poznajemy Boga, gdy poznajemy Jego Słowo, wtedy widzimy, że w Nim jest to wszystko, czego nie ma w ludziach. I w Jego Słowie, które nam dał w swojej łasce, w którym samego siebie objawił, jest to, czego my nie jesteśmy w stanie zdobyć i czego my nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Tak jak słowa tego psalmu mówią Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. To jest ta stabilność. To jest ta niezmienność. To jest coś pewnego, coś trwałego. W Biblii Gdańskiej przetłumaczono ten wiersz O Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, na niebie. I sprawdziłem to Słowo trwa. Jest to taki wojskowy termin, który oznacza ustawiać w szeregu, grupować niektórzy tłumaczą ten wiersz właśnie jakby oddając ideę tego słowa Twe słowo jest ugruntowane czy Twe słowo jest ustanowione bezpiecznie i trwale umieszczone w niebie i tutaj jest ten kontrast między tymi wszystkimi naszymi ludzkimi wysiłkami i naszą ludzką chwiejnością a Bożym Słowem które jest niezmienne, które jest trwałe które jest pewne nawet nasze ludzkie poglądy ulegają ciągłej przemianie jednego dnia uważaliśmy że ziemia jest płaska i że tam trzymają ją jakieś żółwie czy olbrzymy, czy gdzieś tam stoi na jakichś innych słupach i ludzi posyłano na stos którzy zaczynali inaczej myśleć, którzy zaczynali coś innego dostrzegać. Z czasem zmieniono poglądy i dzisiaj uważamy, że Ziemia jest okrągła, teraz że to trochę spłaszczona, jajowata. Że ten Wszechświat wydawało się ludziom kiedyś, że mogą policzyć gwiazdy, policzyli wszystkie gwiazdy. Ale potem zrobili troszkę mocniejsze lunety, okazało się, że jest więcej gwiazd a potem jeszcze mocniejsze, jeszcze więcej i dochodzą, nie, chyba nie, do, nie możemy jednak policzyć tego, że tak Boże mówi, nie da się zliczyć tych gaz na niebie. I wiele innych. Te rzeczy ciągle ludzie się zmieniają, zmieniają, zmieniają nasza wiedza, nasze poznanie rośnie, rozwija się coraz nam się wydaje, że lepiej wiemy ale za 10 lat może okazać się, że to co dzisiaj tak wiemy i na czym tak pewnie stoimy może okazać się, że też było pełne błędów i że tutaj jakieś niedociągnięcie tam czegoś nie zauważyliśmy, tam czegoś żeśmy nie zmierzyli to wszystko niestabilne to wszystko cząstkowe to wszystko pełne braków natomiast patrząc na Słowo Boże znajdujemy w Nim doskonałą prawdę, która się nie zmienia, na której możemy się oprzeć i na której możemy znaleźć bezpieczeństwo dla naszego życia. Jakże to ważne jest dla nas, bracia i siostry, aby nasze życie nie było oparte na fundamencie, który jutro może zostać zburzony przez kolejny wynalazek, przez kolejne jakieś odkrycie, czy przez jednego czy drugiego filozofa, który przyniesie jakieś nowe idee. I powie nam, że tak mamy życie, tak mamy postępować. Także ważne jest, aby nasze życie było mocno ugruntowane na tym Słowie. Dzięki któremu, jak czytamy dalej, powstał ten świat i, i istnieje, tak jak Bóg go stworzył. Jego, to, to, co Bóg uczynił też i ta harmonia, która istnieje w tym świecie, dowodzi też tego, że Bóg, który powołał do życia to wszystko swoim Słowem, który objawił się w tym Słowie. Dowodzi, że to, tak jak to, co oglądamy, jest niezmienne, tak jak to, co oglądamy, posiada pewien rodzaj stabilności. Tak samo i Jego Słowo. Tak samo Jego Słowo. To nie jest tak, że spodziewamy się, że skończy się ta zima i nagle pojawi się jesień. Ale wierzymy, że Bóg stwarzając tę ziemię i umieszczając ją w takim miejscu we Wszechświecie, zaplanował pewien porządek zaplanował pewne, pewne zasady które powiedzielibyśmy generalnie są stałe poza wyjątkami, które Bóg w swojej łasce i mądrości stwarza i wiemy, że jak ten śnieg stopnieje i jak już przyjdzie marzec i kwiecień, spodziewamy się, że co? przyjdzie wiosna, tak jak co roku nie będzie inaczej i drogi bracia i droga siostro takie same zasady rządzą w tym duchowym świecie, który również Bóg uczynił, o których dzisiaj Daniel nam więcej powie później w Kazaniu, że jeżeli Bóg dał jakieś dobre obietnice, jeżeli Bóg dał w swoim słowie jakieś zapowiedzi, to tak jak te wszystkie zjawiska, tak jak te wszystkie rzeczy, które uczynił, zachowują tą stabilność, zachowują tą prawdziwość i tą y coś, na czym możemy się oprzeć. Tak samo i Jego Słowo. Jego wszystkie dobre obietnice są tak jane, Wszystkie się wypełnią. Jego zasady objawione w tym Słowie są tak jane I człowiek może próbować z tego drwić, człowiek może próbować łamać te zasady, może próbować sobie żyć według własnego się, ale wcześniej czy później prawda, która tu jest zapisana, zapuka do drzwi tego człowieka. Ten człowiek będzie musiał rządzić to, co zasieje, tak jak to słowo mu zapowiada. Wszystko, jak tutaj czytamy, według praw Twoich istnieje dotąd. Wszystko służy Tobie. Według Bożego zamysłu zostało stworzone. I według Jego zamysłu istnieje i Jemu służy. Jedynie człowiek, jedynie człowiek w tym wszechświecie ma wolność, aby Jemu służyć bądź też Mu się sprzeciwiać bądź też odrzucić Jego prawa, odrzucić Jego zasady, odrzucić Jego Słowo i próbować żyć według własnego widzimisia. I kiedy człowiek to czyni, niszczy samego siebie, rujnuje swoje własne życie. Tak jakby Ziemia zaczęła kręcić się w inną stronę, tak jakby planety zaczęły krążyć w po no, swoich własnych orbitach. Wyobraźcie, co by się działo? No. Świat długo by nie istniał. Wszystko pogrążyłoby się w chaosie. Mielibyśmy wielkie zniszczenie. Tak długo jak to wszystko krąży tam, gdzie Bóg to ustalił, tak długo jak to wszystko działa według Jego porządku, to jest istnienie. Jest porządek. Kiedy zaczynają się jakieś zmiany, pojawiają się anomalie I my na ziemi nawet, chociaż coś tam daleko się gdzieś dzieje, i my raz to odczuwamy. Samo jest w życiu człowieka. Jeśli człowiek podda się temu Bożemu prawu, podda się Bożemu Słowu, znajdzie w nim mocne oparcie na siebie. I tak jak Dawid tutaj w swoim sercu zaufa mądrości Boga, jego życie będzie funkcjonowało w zamierzonej przez Boga harmonii. Jeśli człowiek decyduje inaczej, jeśli obiera inną drogę, jego życie zaczyna doświadczać konfliktów, zaczyna kruszyć się. Gdzieś podstawy życia człowieka ulegają zniszczeniu. I pomyślmy, bracia, siostry, jaka to wielka łaska, że możemy dzisiaj przyjść na to miejsce, otworzyć to Słowo i poznawać te Boże drogi oczywiście nie tylko tutaj, każdy z nas powinien czynić to każdego dnia w swoim domu rozważając to słowo i kładąc się i wstając, myśląc o tym co Bóg powiedział, czego Bóg chce, czego Bóg żąda, czego Bóg od nas oczekuje, każdego dnia powinniśmy zagłębiać się w to słowo i trwać w tym słowie ale mamy też taki przywilej właśnie, żeby tu się zgromadzić otworzyć to słowo w ten dzień kiedy mamy na to więcej czasu i korzystać z tej mądrości, którą Bóg nam objawił w tym Słowie. Budować i opierać nasze życie na fundamencie, który jutro się nie rozkruszy, ale który jest wieczny, Który przez samego Boga jest umocniony i ugruntowany. Niechaj dzisiaj Boży Duch przemawia do na naszych serc. Niechaj to Słowo weźmie, które teraz czytamy, które później będziemy czytać i rozważać. Niechaj ożywi i niechaj buduje nasze serca. Niechaj umacnia nasze życie. Abyśmy i my, tak jak Dawid, mogli znaleźć życie w tym Słowie. Abyśmy i my, aby to Słowo i naszą rozkoszą było tutaj. Abyśmy i my nie zapominali Bożych przykazań. Abyśmy i my przez nie byli zachowani przy życiu, wybawieni z niedoli. Niechaj Bóg nam błogosławi, drodzy bracia i siostry. Powstańmy proszę na modlitwie dziękujemy Panie za ten czas łaski za ten czas w którym możemy znowu przyjść do Ciebie i Panie wyznajemy naszą słabość naszą grzeszność, nasze braki nasze przewinienia i my Panie jesteśmy pełni dobrych obietnic ale jakże często braknie z nami wypełnienia i my niejednokrotnie deklarowaliśmy Tobie wierność i my Panie dawało nam się w naszych sercach że tak, że będziemy temu wierni że będziemy się tego trzymać że nie zbłądzimy, że nie zachwiejemy się a niestety okazało się żeśmy słabi żeśmy niespolegliwi że jesteśmy Panie słabi i pełni braków jeśli Ty nas nie zbawisz jeśli Ty nas nie uratujesz jeśli Ty Panie w swojej łasce nie zlitujesz się nad nami jesteśmy zgubieni dziękujemy za to że przyszedłeś do nas w Panu Jezusie Chrystusie zbliżyłeś się do nas i objawiłeś nam samego siebie objawiłeś nam Twoje doskonałe drogi Dałeś nam Twe Słowo, Panie, abyśmy mogli poznawać Ciebie i aby dzięki temu Słowu doświadczyć życia, doświadczyć prawdziwej mądrości, doświadczyć prawdziwego pokoju. I w tym, Panie, chcemy wzrastać. Oto się modlimy, aby dzisiaj Twój Święty Duch ożywił to Słowo, ożywił też te pieśni, które śpiewamy oparte na tym Słowie, abyśmy mogli doświadczyć, Panie, Twojego uposilenia, Twojego umocnienia, Twojego ożywienia. Aby nasze codzienne życie, Panie, w tym świecie nie było marną wegetacją, ale prawdziwie byśmy jaśnieli Twym blaskiem. Abyśmy byli pełni chwały, pełni uwielbienia dla Ciebie. I abyśmy żyli według woli Twojej, według objawienia Twojej doskonałej woli, Panie. Prawdziwie błogosławieni i będący błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Prosimy, Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo na ten czas. Pomóż nam śpiewać z serc naszych, modlić się do Ciebie, wywyższać Ciebie, Panie. I Ty, Panie, jak tylko chcesz, działaj pośród nas. Pomóż nam być otwartymi na działanie Twojego Ducha. Dotykaj nas, przemieniaj nas i uwielbij się pośród nas.